Testament. First uh, Corinthians chapter seven. the Corinthians should murder. 7 rozdział, cały rozdział przeczytajmy. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przestrzeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strącie od współżycia z sobą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 A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować strzemieśliwości, niechaj wstępują w stan małżeński. Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazują nie ja, lecz Pan, a żeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Pozostałym zaś mówię ja, nie pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na życie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na życie z nią, niech się z nim nie rozwodzi.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 Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówią dla własnego dobra waszego, nie aby siedła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy panu ustawicznie. Jeśli ktoś uważa, że w tym dziewictwie zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwit, a powinien się pobrać, niech czyni to te, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoje dziewictwo, dobrze uczyni. Tak więc kto się pobiera, dobrze czyni, a kto się nie pobiera, lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, dla kogo chce, byle w Panu ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. We ask the Lord in Prosiliśmy Pana w modlitwie for aby miał Słowo dla każdego. And that's really true. I to jest rzeczywiście prawdą. Word of God is for young ones, ponieważ Słowo Boże jest dla młodszych, And for the I dla starszych, for men, dla mężczyzn, and woman, kobiet, married, żonatych and not married, i nie It's only one God who can all of Jest tylko jeden Bóg, który może zaspokoić potrzeby naszych serc. So we have 1 Corinthians 7. Mamy przed sobą pierwszy do Koryntian, siódmy really I didn't, uh, read it, for long time. No, tak. i muszę przyznać, że od dawna tego czy dawno tego rozdziału nie czytałem i do tego jeszcze teraz muszę mówić w obcym języku ale wtedy wybaczcie e, wiele moich błędów ale Bóg jest łaskawy Paul was on his journeys through the world around And he came to Corinth. And the Lord opened the door. And many people believed in him. People like you and me. People with bad, bad history. Ludzi z, ze straszną przeszłością, w absolutnie zepsutym stanie. And people nice, like the Jews. może e, ludzi, którzy byliby e, tak moralni jak żydzi? They in the God. ponieważ oni zawsze wierzyli w żywego Boga. But now they found that Jezus Christ is the Messiah of Israel. Ale teraz oni odkryli to, że Chrystus jest tym Mesjaszem Izraela. kiedy wrócimy się do szóstego rozdziału, we will see what kind of people these believers were. Chapter 9. wiersz widzimy mniej więcej w środku, jakimi <coughs> ludźmi oni byli. Przetecznicy, bawochwalcy, cudzołożnicy, rozpustnicy, mężołożnicy, złodzieje, wciwcy, pijacy, oszczędzi What awful type of man. Jaki okropny rodzaj ludzi. Uh, through sin instead. Through sin instead. <coughs> that's perverted, perverted through sin. Zepsutych przez grzech, niszczonych. And that is what we have today also. I to jest to, co my dzisiaj także widzimy. To się nie zmienia. Ponieważ grzech wszedł na świat i rozszedł się na cały świat i ciągle aż do dzisiaj jest aktywny. Ale oni uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i Bóg dał im nowe życie. To jest cudowna łaska. Na Jego chwałę. I te, być wdzięcznym Jemu, tak jak my teraz śpiewaliśmy tę pieśń o Jego miłości. I właśnie Chrystus przyszedł na tę ziemię, żeby zbawić takich ludzi jak my. Teraz Paweł napisał list, ponieważ apostoł Paweł był także tym pasterzem dusz And he heard some strange things amongst the i też słyszał o tym, że działy się pewne niepokojące rzeczy pomiędzy Koryntianami pierwszy rozdział tego listu, jedenasty wiersz Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A więc ci, e, ci domownicy Chloi powiedzieli, czy przekazali Pawłowi co złego działo się pomiędzy wierzącymi. remember, we see what went wrong amongst these ale teraz, kiedy, pamiętajcie, że kiedy widzimy, że kiedy dzieje się coś złego pomiędzy wierzącymi, as the of God, which is czy on widząc, co się źle, złego tam dzieje, to jednak ciągle nazywa ich zgromadzeniem Bożym. The man był pewien człowiek, że uh, tak. był pewien człowiek, który współżył ze swoją matką, to były rzeczy, o których, jak apostoł Paweł napisał, nawet nie dzieją się pomiędzy poganami. To był jeden z powodów. On nie znał tej osoby, ale, ale dla niego było to oczywiste przez Ducha Bożego, że taka osoba powinna być wyłączona that, rzeczy so so, yeah. W dzisiejszych czasach takie rzeczy, the takie rzeczy dość rzadko się zdarzają w teach. Mm. Uh, są takie sytuacje, których ludzie nauczali, że w Maciej Stanie już się dokonało. But they were still there. Ale oni ciągle tam byli. So we saw false the A więc widzimy, że byli fałszywi nauczyciele między wierzącymi. And you know, gdzie False practices uh, um, lead to horrible consequences. False practices lead to horrible consequences, mm -hmm. like as going in spite. Ie, po prostu te zły, złe nauczanie prowadzi do złe, złej praktyki. And false teachings also lead to awful consequences co like prowadzi do tych strasznych konsekwencji no, because they destroy the faith of Ponieważ to niszczy e, osobistą wiarę and that was also a reason to write this letter To because także powód napisania tego listu they had trouble amongst each other oni mieli problem pomiędzy sobą in chapter 6 co tym rozdziale kiedy czytamy and uh, they went to the to the judge E, szli się sądzić. To go the law before the unjust and a before the saints, A, a więc y, sądzili się przed ludźmi wierzącymi, sądzili się przed niewierzącymi. You not know that the saints will judge the world. I mean, that's true. So yes. mm -hmm. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? And if the world shall be judged by you. Are you unworthy to judge the smallest matters? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni w osądzać sprawy pomniejsze? And I I pisze w piątym like. wierszu, mówię to, aby Was zawstydzić. Not one amongst you is able to judge between czyż nie ma między Wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? And in my translation, has meaning. W moim tłumaczeniu to ma inne znaczenie. to Że nie możecie rozróżnić pomiędzy swoimi braćmi Że ten, który, że to jest twój brat, który siedzi naprzeciwko ciebie. Jak... The eye, the eyes of the Że wy to czynicie przed oczami niewierzących. So a, lot of to write a, a więc wiele było wiele powodów, żeby napisać ten list. I także jeden z powodów znajdujemy w tym siódmym rozdziale, pierwszy wiersz. ponieważ oni także mieli pytanie. Not Nie jestem żonaty. Ale mam zamiar, co mam zrobić? Uh, I, my, I, I'm divorced. jestem rozwiedziony. Czy mogę jeszcze raz się I, I'm a widow. What shall I do now? Jestem wdową, co mam zrobić? And so many questions. Wiele, wiele, pytań było. I teraz e, możemy sobie przypomnieć drugi rozdział. E, I Byłbym szczęśliwy, gdyby tego rodzaju duch był w naszych sercach, przepytuł drugi rozdział, drugiego listu do korynta, czwarty wiersz, albowiem pisałem do was z głębi utrapienia z serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywią za was. A więc napisał ten list tak jak ojciec wypisał do swoich dzieci. I drugi list do Koryntian on jakby napisał z powodu tych fałszywych apostołów, którzy pomiędzy Koryntianami się pojawili, i którzy też wyrażali się przeciwko autorytetowi apostolskiemu apostoła Pawła. Lord before him. Uh, as I'm sure not then. He said, uh, like the Lord before him, he was a follower of his Lord, mm -hmm. so he said, as, uh, less you love me, I love you more. Less yes. love me, I love you more. Czyli um, im bardziej, im mniej oni go kochali, on ich kochał bardziej, on to pisał w autorytecie tym, który otrzymał od pana, jako ten, który szedł za pana. Because he said in chapter 10, 30, uh, Re, chapter 11.1 1, it depends on the translation. Be followers of me, even as I am of Jesus Christ. Mm -hmm. Ten. Ja, jest na jedenasty rozdział tego pierwszego listu, pierwszy wiersz. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. And he had the heart of Jesus Christ. A więc on miał mm, serce takie jak pan. No, he want that in all aspect of our life a więc mamy te wszystkie jakby dziedziny życia that is <coughs> well with our soul. Które once again that it is well with our soul. Uh, które, um, that, that it is well yeah. always good to stay. Ja, ja, czyli on chroszczył się o to, aby te wszystkie yeah, yeah. dziedziny miały się dobrze. When we start in chapter 7 więc kiedy rozpoczynamy siódmy rozdział. Czyli ten pierwszy wiersz, teraz o czym pisaliście, dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. Korint e, było to miasto, które słynęło z niemoralności. Like the city I come from. Tak jak to miasto, z którego ja pochodzę. So, people live together, man and man, woman and woman. Czyli ludzie żyją razem, mężczyzn mężczyzną, Free. kobieta w kobieta. And when we uh together as a man and woman and we uh, go in hand in hand then something is going on in the partner in the heart of in the soul of the partner. Też mężczyzna jest kobietą i trzyma się za ręce, to wtedy coś dzieje się w sercu tego partnera. A więc dobrze jest nie dotykać kobiety. Dzisiaj ludzie w szkole, młodzi ludzie w szkole mają pewien zwyczaj, całować się na powitanie czy na pożegnanie to także jest dotykanie kobiety. Be careful, Jeśli w ten sposób się witamy, czy mamy kontakty z płcią przeciwną, wtedy też powstaje coś, czy może powstać coś, co jest niebezpieczne. A więc, żeby być zachowanym od tej seksualnej niemoralności, każdy powinien mieć swoją żonę, a, a każda z tego męża. And uh, the wife has her own husband. Oh, yes. No problem. So, the man, first three, let the husband render unto the wife due benevolence, and like wife also the wife unto the husband. Trzeci wiersz, mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie żona mężowi. A więc apostoł Paweł jakby mówi w sposób wyraźny, taki bezpośredni na temat współżycia w rodzinie. Ponieważ nie jest to rzecz nieczysta. To jest normalna sprawa. Knows his wife, że mężczyzna e, czy mąż na swoją żonę, i schodzą się razem, <coughs> że to należy do m, tej m, sfery miłości wzajemnej. Kobieta nie jest, e, jakby to powiedzieć, martwym przedmiotem, aby mężczyzna siebie zaspokoił. Czasem jednak bywa tak, że jeśli no, małżeństwo jest razem, że jest to jednak dobrze um, być um, osobno, to have time for prayer, aby you, mieć czas na modlitwę. Fellowship with God na społeczność, do osobistą służbę z Bogiem or in the of God albo na, na, dla służby dla Pana but Paul is really clear that he says we know also the accuser ale a, apostoł też jest świadomy tego że jest kusiciel so uh, because he will uh, accuse you because of your un uh, first sin yeah. Czyli szatan wykorzystuje nasz brak powściągliwości i kusi nas. I dlatego też powinniśmy jako małżonkowie się wchodzić. Ale jak sam dodaje w szóstym wierszu jest to raczej zalecenie, a nie polecenie, czy rozkaz. chapter has no big teaching. Ten siódmy rozdział nie ma, nie zawiera w sobie jakiegoś wielkiego nauczania. Ale mówi o sprawach, które um, jakby wyrażają tę właściwą relację w małżeństwie. Normalną relację. Man loves his wife. Mężczyzna, czy mąż kocha swoją żonę? The wife is subject to her Żona jest poddana swemu mężowi, ale ona także miłuje tego męża. I oni są razem. Apostol Paweł nigdy nie był żonaty. Ale udzielił takich mądrych rad dla dobra, wzajemnego pożycia małżonków. My heart... I on mówi, że wolałby, żeby wszyscy byli w takim stanie, w jakim ja jestem. Ponieważ on był samotny. Ale mówi, że każdy ma swój własny dar. Może być takim młody mężczyzna, który dorasta. I on myśli o tym, aby się ożenić. Był and, and, he, oh, yes. he, he grew up and maybe he had a desire to marry młody mężczyzna, który myśli o tym, żeby się ożenić. to jest to co on mówi w liście do Tos w only Peter i że jest takie prawo, że, czy tylko Piotr ma takie prawo, żeby zabierać żonę ze sobą chrześcijanicą. Wszyscy mają te same prawa. Ale on tego nie wykorzystał. Dla sprawy Królestwa Bożego chciał się poświęcić. I on był w tym mocnym. Because remember, is a city. Ponieważ Korint to było to grzeszne miasto. He stayed there one and a half years. I on był tam przez około półtora roku. E, w wzgórzu, e, wzgórzu stała świątynia Afrodyty, czy Diany. I młodzi mężczyźni byli w wielkim niebezpieczeństwie, kiedy tam tędy przechodzili. Where the stood and wait for young e, ponieważ tam stały nierządnice i czekały na młodych mężczyzn. For young believers, Dla młodych wierzących aż do dzisiejszych czasów. The temple of Aphrodite is everywhere. Uh, jakby istnieje mm -hmm. cały czas to niepieczeństwo ze strony świątyni Afrodyty. And if you, um, really realize that you burn, wam słowami Biblii, jak to If they are burned in their hearts. Uh, Let them marry. Yes, word I mean. Nine? It's better. Yes, nine. Verse nine, thank you. Nineteenth, nineteenth verse of rozdziału Yes. If, He doesn't say how that works. He doesn't say how that works. On nie mówi, jak to się dzieje. Jeśli masz problem z tym, żeby wytrwać w tym bez żony, to ożęś się. I w dziesiątym wierszu on mówi, aby ci, którzy są w małżeństwie nie czy którzy żyją w małżeństwie, aby żona męża nie opuszczała. I to mówi, że to już nie ja, tylko to Pan tak mówi. A w 25 wierszu to podaje znaczenie. Chodzi o co innego, że w 25 wierszu mówi, wyrażam zdanie. Znowu jest to jakby Jego zdanie. Yes. I czterdziesty wiersz, ale według mojego zdania. And oh, maybe that's just according to it's a lie or not. Czyli to można by tak zrozumieć, no... If you want, to możecie tak robić. No, the law of the Lord. To nie jest jakby takie prawo od Pana. But he says, there are things the Lord told us. Ale jednak mówisz, są takie rzeczy, które to sam Pan nam powiedział. And then he said, there are things the Lord didn't tell, because the, the church, the assembly was not there founded. I mówisz, są też takie rzeczy, kto, o których Pan nam nie mówił. Um, founded or mean that the beginning of the assembly was not yet there, when the Lord spoke words about uh, divorce. Uh -huh. Że chodzi o to, że kiedy Pan mówił na temat e, na przykład e, rozwodu, to zgromadzenia tam jeszcze nie było. So in Czyli mówi, że to już nie but ja. Not, not me, but the Lord. Że to już nie ja, lecz Pan. Że żona nie powinna uh, opuszczać tego męża. So came I w... czasem stajemy przed taką sytuacją. the Lord że przechodzimy do Pana and have an unbelieving... i mamy na przykład niewierzącego męża. Czy powinnam go opuścić? Should I, should I Albo czy powinienem ją opuścić? In the time of Israel, w czasach Izraela so. tak właśnie było. Powinniśmy so uchwycić to duchowe rozróżnienie pomiędzy tym, jak było w Izraelu, a jakie Izraelici poślubiali niewierzące kobiety z tych, pochodzące z tych narodów otaczających Izraela you can read that in możecie to przeczytać w księdze Nehemiasza. i oni byli wezwani do tego aby te żony odprawić Ponieważ oni mieli być ludem poświęconym Panu. No. I, read the Old Testament. I teraz uh, oni czytali Stary Testament. I leave my, my wife go? Czy powinienem moją żonę odprawić? No. On mówi nie. Ale czasem mamy takie sytuacje, że kiedy opowiem wam historię? Uh, dear wife, brother, daughter to the children's meeting. Uh, pewna kobieta przyprowadziła swoją córkę na yyy uh, niedzielną and uh, she heard the message of Christ i tam usłyszała to posłowie Pał Chrystusie and then uh, we had a gospel meeting i potem mieliśmy spotkanie na głoszenie Ewangelii and the brother Warren's children's meeting invited to I... mama of ten yeah. brat, który prowadził spotkanie dla dzieci, potem zaprosił mamę na to na ogłoszenie. Uh, for ta God. mama właśnie słyszała Ewangelię, kiedy była dzieckiem, ale potem to wszystko odrzuciła. Ale akurat tego wieczora znalazła pokój w, w przelanej krwi Chrystusa. She had man, w międzyczasie wyszła za mąż drugi raz. I on był bokserem. I był mistrzem Berlina. I kiedy jej mąż, ten bokser, usłyszał, że jego żona ma takie głupie myśli, To on zaczął ją, ją bić. Bardzo ciężko. Czy ona powinna opuścić tego męża? To my dear brother, brother of uh, brother Billy. Ona poszła do jego uh, umiowanego brata Bernarda, brata uh, ilego And they prayed together. I tam uh, modlili się razem. And uh, very often it happens. I to często się zdarza. When I first met this man, kiedy pierwszy raz spotkałem tego mężczyznę there was in in home. to jeszcze jeden wierzący był wcześniej w jego domu elephant że on zachowywał się chyba chodzi o tego yes, że ten brat zachowywał się jak słonik w kładzie porcelany on had to help the daughter on e, e, yeah. he was a teacher. He teach his daughter the daughter, the reason why he was there. And uh he -huh. uh, po prostu no, his the, the, the man of the, the, the sister said, the next Christian who comes to my house, I will put out of the window. he said, if the next Christian comes to my house, I will throw out of the window. They lived in the fourth floor. And they lived on the fourth floor. So, uh, no, no escape. Nie było możliwości one, ucieczki. one day she phoned me and said her of uh, looking for some coal uh, from wood in for the fire. Uh, so we start, uh, to help this sister coming to home. Pomóc, uh, so we knew the story of the other Christian, tego chrześcijania, czy brata, który był przed nami. A więc nie, nie mówiliśmy ani słowa o Chrystusie i o Bogu. On zaprosił nas na, na posiłek. I jedliśmy. Yeah. jedli razem z tyłuszczyzną. drugi raz, potem jeszcze, trzeci raz. I akurat mieli potem wieczorem spotkanie z yy, modlistewem, więc bardzo źle się czuli, bo byli obiedzeni. Ale od tego momentu lody się złam przełamały. Prędziły. pewnego dnia on przyszedł razem pierwszy raz ze swoją żoną na zgromadzenie on był pijakiem i przyszedł do wiary w Pana Jezusa i ostatnie dwa lata jego życia jest life Ostatnie dwa lata jego życia były najlepszymi latami w tym małżeństwie. On był pozostał na takim etapie dziecka we wierze. Ale szczęśliwy z tego powodu, bo wiedział, że Zbawiciel umarł, umarł za Niego. in the way the Lord Her mm -hmm. yeah. Czyli ona chodzi o to że jak to dzięki bogu że ta żona jednak nie opuściła go pozostała z nim I dzięki bogu za takiego brata który wskazał jej właściwą odpowiedź co ma uczynić, czyli jednak wrócić do swego męża 12, only to show that it's next, but I not, rest, speak, I not the Lord. 12 wiersz, pozostałym zaś mówię ja, nie Pan. If any brother has a wife that believes not, and she be pleased to love him, let him not put if Jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na życie z nim, niech się nią nie Here Paul says, I do say that, not the Lord, because the Lord never said that before. I tutaj apostoł Paweł mówi, że to ja, a nie Pan. Dlaczego? Dlatego, że Pan nikt wcześniej tego nie powiedział. Pan, that is also good is God. Ale to jest także Słowo Boże. So, I don't all want to say about that. It's a same the Apostle says. Teraz przechodzimy do wiersza 17. That the Lord has everyone as he has no, that the lord has distributed to every man as the lord has called everyone so let him walk, and do so ordain a so i ordain I, i order that in all churches for the masters of you pozatemnik kazdy zje tak jak mówi nasz pan w takim stanie w jakim powołał go bóg tak też zażądam we wszystkich wyborach so not only for the corinthian meeting in the assembly Czyli but to, also for so the Berlin, czyli to are. jest zarządzenie które dotyczy nie tylko, czy dotyczyło nie tylko zboru w Koryncie, ale także w Grabowie, w Wiemczowie, czy w Berlinie uh, I, i też pisze o obrzezaniu i nieobrzezaniu <coughs> i <coughs> Mówi, niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Czyli niech e, pozostanie w tym powołaniu, w którym został powołany. Kiedy ktoś przyszedł do wiary, na przykład był niewolnikiem. I e, e, jego zajęciem było bardzo ciężka praca jako sługa. Co, co ma robić? To escape my situation. Czy miałbym e, uciec z tej sytuacji uwolnić się stąd? If you have a, a, a lord a man who is willing to free you, that's good. Znajdzie opaskę. się człowiek, który by chciał e, ciebie uwolnić, e, to dobrze. Not, ale jeśli nie glorify the lord in your state you are. E, to uwielbi Pana w tym stanie czy w tym miejscu, w jakim jesteś. Some people have an opinion that the Christians are always the best jobs and the best and the best bank uh, uh, account, but it isn't. Um, czyli niektórzy uważają, że chrześcijanie w swoim życiu mają mieć wszystko e, najlepsze, najlepsze konto w banku, e, najlepszy dom, czy cokolwiek najlepszego, a had jednak I, tak nie I, jest. In the same you are Pozostań, niech każdy pozostanie w tym powołaniu, czy stanie, w jakim został powołany. Sometimes there is Czasem bywa pewna oferta czy możliwość to get job, aby e, zdobyć lepszą pracę maybe useless możesz otrzymać propozycję e, zostania szefem jakiejś e, firmy która jest do niczego. Więc jeśli ktoś, e, jeśli oferują Ci taki, taką świetną pracę, wonderful position, jak taką wspaniałą pozycję, they want to have your whole energy, więc oni żądają od Ciebie całej Twojej siły and your whole time. i całego Twojego czasu. McDonald, in, e, brat McDonald pewnego razu powiedział, and, um, it, it Opowiedział historię o pewnym bracie, który otrzymał propozycję pracy w fabryce Forda. i tam, i tam, i tam, i tam, i tam, propozycję pracy i tam, i tam, i i tam, i tam, i Ford zawsze musi być, czy jest na pierwszym miejscu. And he said, Sir, in my life he had an upright spirit. Uh, ale on odpowiedział, proszę Pana, ale jednak uh, w moim życiu ja mam um, upright spirit. Upright spirit direct and just and directly consecrated for God. Uh, uh, że uh, on ma uh, w swoim sercu czy w swoim duchu jest nastawiony na Boga. Yes, Sir, in my life first, always, is the Lord Jesus że w moim życiu jednak zawsze na pierwszym miejscu jest Panie Jezus Chrystus. Na drugim miejscu żona i dzieci, rodzina. I dopiero na trzecim miejscu może być firma Ford. he looked then after that for another job. I wtedy też zaczął szukać innej pracy. we have to remember that although this appearing of this world go też i musimy zdawać sobie sprawę, że kształt tego świata przemija so remember that Christ always should be the first part in your life i powinniśmy pamiętać, że Chrystus ma być tą najważniejszą czy pierwszą częścią naszego życia nowad this 25 Yes. concerning virgins, young, young woman, It is 25 wiersz, so to the panie, I have no commandment of the Lord. Yes. Nie mam uh, nakazu pańskiego. And they say, I give my judgments. Ale so jednak, jednak meaning, judgment. <laughs> czyli wyrażam jednak uh, moje zdanie. As one who is faithful in the things of God, in the Lord. Jako ten, kto jest wierny w sprawach pańskich. And he says, it's good that for the present, Dobrze, żeby w obliczu tego groźnego czasu, w jakim żyjemy, nie być związanym. Ale, ale jeśli jednak jesteś związany, to nie szukaj tego, żeby się uwolnić. Ale jeśli nie jesteś związany, to nie szukaj tego związku. I teraz on mówi bardzo interesujące słowo. They nevertheless not have trouble in the flesh. But I say, I. A więc mówi tam w środku tego zdania, że tacy będą mieli dosyćne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego osiemić. The relationship of a young couple children is a wonderful thing. Ta zajemna relacja w młodych małżonkach. Widzę młodych ludzi, którzy się kochają. Ale apostoł Paweł mówi, oni będą mieć jednak y, takie no, kłopoty w ciele, doczesne. Dlaczego? Kiedy ja przyjeżdżam do Polski, moja żona jest sama. Nie wiem, co się dzieje w domu. Ale jestem pewien, że wszystko dzieje się dobrze. When we had children, mm, ale kiedy mieliśmy y, dzieci ona zostawała sama And, uh, their not going the right way. czas y, bywa, że dzieci nie zawsze wszystko robią dobrze czy wiecie, co się dzieje kiedy chłopcy wychodzą z domu It's very late. jest późno It's nie wraca oh, that jak to boli sercu czy wiecie jak wasz mąż czy wasza żona cierpi to jest jakby część ciebie za którą tęsknisz o której myślisz to oznacza te doczesne kłopoty wielkie cierpienia na które nic nie możesz zrobić poradzić Or especially also when children going a very bad way. Especially when children to do in wrong. And you cry to the Lord. And you cry to the Lord. in And it M you cry to the Lord. you to the the you to to i oni, e, no, przyszły te kłopoty. It's not always, that always goes on clear and well and wonderful. To nie, nie zawsze tak pozostanie, że wszystko jest takie jasne, oczywiste i dobrze się dzieje. And we are not always in cloud number 7. nie zawsze jesteśmy w siódmym niebie. So, brothers, says, I will continue, the time is going on very fast. The time is 29. 29 wiecz. That was... Time is short. Yes, czas jest krótki. Time is very short. Ta, czas jest bardzo krótki. There were never such a time land like today that we need workmen in the in the in the, in the of the Lord. nie było takiego czasu jak teraz, gdzie tak bardzo potrzebujemy pracowników na tej winnicy, So there are situations that you should be in that way that he has no wife or no husband. Uh, mm, so uh, um, uh, um, there sure. Sometimes there are situations that you should forget that you are married. So there is a situation in which you should Because the things of God are necessary no first, ponieważ te rzeczy te, te potrzeby uh, fańskie w służby dla pana są daleko ważniejsze czy naglądne. Maybe I forgot one thing to say. Może powiedział, zapomniałem jedną rzecz powiedzieć no, no, Jeśli so, chodzi o małżeństwo. to jest 28 when you, marry, 28 wiersz, you sinned. Że jeśli się ożeniłeś, to Paul, nie zgrzeszyłeś. Paul shows the better way to stay unmarried. No. No, apostoł Paweł pokazał tę lepszą drogę, czyli pozostać nieżonatym. He says when you don't marry, don't you haven't sinned. Y czyli jeśli się ożeniłeś nie zgrzeszyłeś I, i chcę wam tylko powiedzieć co ten wielki kościół z tego uczynił said, no no, uh, mm -hmm. jeśli apostoł Paweł powiedział że ten kto służy Panu niech pozostanie w stanie wolnym And a teaching of a bad spirit, according to First Timothy 4. and it's a teaching of demons. <coughs> nie fałszywa nauka, czwarty rozdział, pierwszy do tematu so they they give the order, don't marry. Gdzie narzucają pewne prawo i mówią nie wolno się żenić. First two. Drugi wiersz, or, wiersz. or don't eat. I nie jest. Nie, żeń i nie, nie żeń się. I nie jed. Two and three. Yeah? Yeah, two and three o obudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnym występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które spożył Bóg. Apostoł Paweł nigdy nie powiedział tego. Ten, który żeni się, czyni dobrze. Ale ten, kto się nie żeni, czyni lepiej. Then he gives a principle, and I will show that, maybe On uh, wskazuje pewną zasadę. Um, I, yeah, verse 34. 34 The unmarried care for the things of the Lord. Kobieta niezamężna troszczy się o sprawy pańskie. That she is holy. Jest święta. And body and spirit. W ciele i duszy. The married care for the things of the world a mężatka troszczy się o sprawy tego świata. How she can please her husband. Aby podobać się mężowi. I teraz mam słowo dla nieżonaczy. Czy widzimy Czy zauważyć, że ty troszczysz się o sprawy pańskie. Tyle też tak jest, że ci, którzy są żonaci, czy tak, które są zamężne, troszczą się o sprawy tego świata i to jest normalne. To nie ma w nim złego. I tym. Nie grze nie grzeszycie. To co jest, Mówi apostoł. And when you think it is thirty six, you should be sure that he behaves himself uncommonly toward his virgin. That means his the virginship, yes. also for man and woman. Nie. I to chodzi o to, jeśli ktoś zachowuje się źle wobec tego dziewictwa, brat to podkreśla, u nas jest to tak troszeczkę inaczej przetłumaczone, jak gdyby chodziło już o jakąś relację wzajemną. lepiej było do Niech czyni to chce, może się pobrać. So, we see that Paul, apostle, has for every situation in our lives, he has a wonderful word. A więc widzimy, że apostoł ma takie wspaniałe słowo na każdą okoliczność naszego życia. Those who are married, ci którzy są żonaci, each one takes his part in his marriage. Każdy z nich ma swoje miejsce w małżeństwie. Those who are not married, ci którzy są nieżonaci, or also widows who are alone now, także wdowy, które są teraz samotne, can take their time they have Mogą wykorzystać czas for the things of God, Lord, praw Boży. Remember, pamiętajcie, time short, czas jest krótki. Maybe we stay together tomorrow, in this morning. Um, być może kiedy jesteśmy teraz razem tego and, ranka. And to remember the Lord, i wspominamy Pana. And maybe it's the last time that we did it. Uh, może czy to już ostatni raz. Time is so short, mm. czas jest taki krótki. You have neighbors, not na przykład masz sąsiada, który jest niezbawiony. On na wieki idzie do piekła. To wyobraź sobie, co to oznacza. Na wieki w piekle. O, to jest fakt przerażający, straszny. Jest to straszną rzeczą, wpaść w ręce Boga żywego. How do I know that? Where? Co ja mogę to wiedzieć? Patrzę na krzyż. I Widzę tego, który tam wisiał. On podczuł na sobie tę rękę, każdą rękę żywego Boga. On nigdy wcześniej nie krzyczał. Według proroka Izajasza około 40 rozdziału. Ale na krzyżu krzyczał. On wpadł w ręce żywego Boga. And Jesus Christ jeśli nie przyjmiesz Jezusa Chrystusa jako tego zbawiciela, will fall in Sam doświadczysz, czy sama doświadczysz, co to to znaczy spaść w ręce Boga żywego. hell. A to oznacza forever outside of Na wieki oddalonym od Boga. Nigdy nie słyszał ani jednego słowa Pana Jezusa. To jest imię tego cudownego imienia Jezusa. Ja wiem, że jest Sywie. Pan jest, Pan zbawia, Pan jest Zbawicielem, to znaczy... so time is short, and we're just short. We should remember that. O we tym tym are so cold that night. So cold. We <gry> so, so cold jesteśmy, in our hearts. Tacy, e, sercach, we We are so cold. We W i oni mieli studium biblijne i mieli akurat takie rozważanie na temat piekła i on to słyszał i był bardzo poruszony tym I, wtedy... i wtedy on pytał jednego z braci czy to naprawdę to wie. Western. So let us not be like these people, of I mean, these Christians. Not clear for me. Uh, uh, well, he came to yeah. He spoke They spoke about hell. Yeah. And he heard that, But discussing about hell. And said, you really believe that? Mm -hmm. And you don't uh, warn the, your neighbors, your uh, surrounding areas, yeah. about that there is a hell, that they, sh they mm -hmm. should mm -hmm. repent to him. Yeah. On, słysząc to, to rozważanie na temat piekła, e, poszedł do tych braci, zapytał, czy to rzeczywiście tak jest? I mówi, dlaczego nic o tym nie mówicie, skoro jest takie niebezpieczeństwo? Because time is short. Ponieważ czas jest krótki. And the Lord will next I, uh, forever will do the same. I być może na następnej niedzieli już będziemy na wieki z Nim. And then it's too late. A wtedy już będzie to.